Dark i witam Was w moim nowym projekcie, w podcaście filmowym. Jak sama nazwa wskazuje, pragnę tutaj mówić o filmach i rzeczach związanych z filmami. W pierwszym odcinku chciałem poruszyć sprawę awatara wersji specjalnej i to, dlaczego mi się nie podoba, że ten film wszedł do kin. A także moje wrażenia. Po dwukrotnym seansie incepcji. Zapraszam. Awatar, wersja specjalna. Jak sama nas wskazuje, mamy dostać coś wyjątkowego, coś specjalnego od samego Jamesa Camerona. No, szkoda tylko, że to coś specjalnego to jest jedyne 9 minut, jak mówi nam zwiastun, czyli sekundowy. Jest to tylko 9 minut i z uwagi na te 9 minut James Cameron po prostu musiał spełnić swój obowiązek wobec fa fanów i wpuścić ten film do kin ale czy naprawdę chcemy oglądać i tylko 9 minut przy 160 albo 170 minutowym filmie jakim jest Avatar 9 minut naprawdę nie robi wielkiej różnicy oczywiście może twórcy, reżyser chciał dodać tam pewne kwestie, które pogłębią płytką skądinąd fabułę. I z uwagi na to specjalnie sprawdziłem, czego możemy się spodziewać w tej wersji. Otóż możemy się spodziewać polowania, które jest bodajże najdłuższą sceną z tych dodanych. Mamy oprócz tego Kilka oczywiście pomniejszych scen, rozszerzone sceny batalistyczne, także rozszerzoną scenę miłosną pomiędzy Neytiri i Jake'iem. Czyli to chyba na co najbardziej czeka i fani. A tak poza tym, tak poza tym to nic ciekawego. A nie, jeszcze mamy na samym początku obraz skażonej i zniszczonej przez ludzi ziemi. Tak, to rzeczywiście bardzo smutne i. To był powód, to musiałby być chyba powód, żeby Cameron wpuszczał ten film drugi raz. A tak na serio? Równie dobrze, równie dobrze mógł wydać ten film na DVD. Tak jak powinien zrobić, bo teraz się okazuje, że na DVD ten film oczywiście wyjdzie, ale nie wyjdzie w wersji rozszerzonej o 9 minut. Będzie rozszerzony o minut aż 16. Będzie dodatkowe jeszcze kolejne 7 minut. A oprócz tego dodatkowe 45 minut scen niewy, nie, nie, nieudanych, niewykorzystanych i scen usuniętych z filmu. 45 minut. I teraz sobie zadaję pytanie. Czemu Cameron od razu nie wydał, oczywiście, wiadomo, ta pieniędzy, ale czy nie mógł wydać po prostu na DVD, nie mógłby wydać od razu wersji, która ma dodatk dodatkowych minut już wplecionych w film, Miejmy pół godziny, może nawet 40 minut No, myślę, że ortodoksyjni fani bo Przecież do takich jest kierowany awatar wersja specjalna Do takich jest kierowany Ten film byliby by na pewno Uszczęśliwieli Ja na przykład mam władcę Pierścieni w Wersję rozszerzoną I co? I ten film nie był drugi raz w kinach Mimo to, że, miał, że drużyna Pierścienia miała Dodatkowe pół godziny Filmu i to było najmniej z tych dodatkowych z całej trylogii. Dwie wie, że miały więcej, po prostu 48 minut. Około. No dobrze. Ale teraz przyjmujemy, że mm, można by było pójść na ten film. Więc y, jak zwykle przed oglądaniem filmu oglądamy sobie zwiastun. Ile trwa zwiastun? Zwiastun trwa jakieś 34 sekundy na YouTubie. I z czego No wolną ręką Jakieś 5 sekund, może nawet trochę więcej, to są napisy. Niecałe 30 sekund to są właśnie sceny dodatkowe, które zobaczymy. Teraz pomyślmy, dlaczego Cameron, twórcy PR-owi, po prostu nie dali normalnego zwiastunu, nie zrobili dwuminutowego, przyjmujemy. Tak uczciwie. No nie, nie mogliby zrobić, bo gdyby zrobili dwuminutowy zwiastun no to wtedy mm, te dwie minuty scen dodatkowych, to jest ponad 20% wszystkiego, co zobaczymy dodatkowo w kinie. Oczywiście możecie mówić, że e, przecież mm, na ten film nie trzeba iść, nikt mi nie każe. No tak, nie każe, ale e, wersja DVD, moim zdaniem, byłaby bardziej uczciwa, e, niż kolejne wyciąganie kasy od ludzi. Bo Mówięcmy sobie szczerze Przy takiej kampanii reklamowej Ktoś nieobeznany od razu pójdzie Bo pomyśli, że te 9 minut naprawdę jest bardzo dużo I może się nieźle zawieść To jest jedna rzecz, a druga Gdyby te 9 minut były Tak rewelacyjne To nie wydaje mi się, że W wersji DVD Nie wydaje mi się, żeby dodawali kolejne minuty No bo po co skoro y, To jest aż tak rewelacyjne Ale jak widać Po prostu muszą jakimiś Czymś kolejnym przyciągnąć fanów, żeby zdecydowali się wydać pieniądze. No bo jak wiemy, Cameron zarobił na tym awatarze około 300 milionów. No bo wiadomo, oprócz swojej garzy dostał też procent zysku. I co można jeszcze powiedzieć o awatarze? no cóż, no niestety spodziewałem się czegoś więcej a kiedy usłyszałem 9 minut, no wywołał to u mnie śmiech, ale to niestety nie z powodu tego, żebym się cieszył raczej z powodu tego, że było mi po prostu przykro patrzeć na twórców, że oni w ogóle się yy, zdecydowali na taki tani chwyt dobra, o awatarze koniec teraz incepcja Recepcja, czyli nowe dziecko Christophera Nolana. Dlaczego byłem na tym dwa razy w kinie? Odpowiedź na to pytanie muszę poprzedzić wyjaśnieniem, o czym w ogóle jest ten film dla niezorientowanych. A film jest opowieścią o domie Cobb, c -O -B -B, dziwne nazwisko, który jest specjalistą w wykradaniu sekretów ludzi, podczas gdy oni śpią. Z ich snów wykrada ichniejsze sekrety. Niestety, o ile pracę ma y, taką, że nie może y, pogardzić na brak zainteresowania, o tyle niestety no, ta praca no, niesie ze sobą pewne ryzyko takie, że stróżowie prawa w Ameryce już go tak nie bardzo nie lubią i no, dom nie może tam już wjechać, przez nie może też wrócić do swoich dzieci. Niestety, jednakże problem w pewnym momencie okazuje się mieć rozwiązanie otóż dom dostaje e, propozycję e, jakoby mm, jeżeli przeprowadzi incepcję, czyli proces e, podczas którego e, śniącemu zostanie zaszczepiona pewna idea pewna myśl, czyli proces odwrotny od e, ekstrakcji to wtedy jego kartoteki zostaną wyczyszczone no oczywiście dom jak każdy kochający ojciec pragnący wrócić na łono ojczyzny oczywiście przyjmuje to zlecenie i teraz dlaczego byłem na tym dwa razy w kinie bo ten film jest jednym z najlepszych filmów akcji od długiego czasu ok jest lepszy od prestiżu. nie, nie jest lepszy od prestiżu jest nieznacznie gorszy od prestiżu jest nieznacznie gorszy od Mrocznego Rycerza, ale to są praktycznie dwa filmy akcji, które teraz mógłbym wymienić, od których jest gorszy. Jest równie dobry jak infiltracja. Dlaczego? Po pierwsze fabuła. Może się wydawać, że film typu, m, dobra to, zbie, to zbierzmy ekipę, okradniemy tego gościa, w tym przypadku przeprowadźmy incepcję i będzie sprawa załatwiona no tutaj tak się nie dzieje tak jest, bo dom zbiera ekipę i w ogóle mm, specjalistów, wszelkich rodzajów rodzaju tak, dalej, i tak dalej. jednakże cała głębia fabulana ten film ma głębie, to nie jest tak jak Avatar, że y, bajeczka w stylu Pocahontas, albo tak jak Oceans cała trylogia, że przez cały film myślimy, a potem przez te 20 minut widzicie, aż nie może połapać jak to jest genialny plan tutaj ja nie mogłem się połapać jak jest to genialny plan tej incepcji ale ta incepcja, cały finał trwał jakąś godzinę to było prawie pół filmu no i to jest też pokazane tutaj kunszt Nolana. przez cały film mimo, że film trwa półtorej godziny nie odczułem tej długości film mnie nie znużył co jest też ogromna jest tym też ogromna zasługa montażu, bo montaż w tym filmie jest niesamowity. Film dzieje się w kilku płaszczyznach. Raz jest rzeczywistość, raz jest sen, raz jest jeszcze jakaś inna płaszczyzna i kolejna, i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że dzieje się w tym samym momencie na kilku płaszczyznach, to i tak montaż nie, da, nie ma czegoś takiego, że się w tym filmie nie połapiemy. Oczywiście na początku, tam pierwsze pół godziny, można mieć pewien metnik, ale potem... Potem się już wszystko wyjaśnia. Widz jest jakby prowadzony jakby za rączkę, ale mimo to ogląda się świetnie, bo napięcie dodatkowo potęgowane muzyką Hansa Zimmera, by inny, jest po prostu świetnie dawkowane i aż do samego końca nie wiadomo jak się film skończy. I to jest właśnie w nim świetne. Jest to jeden z niewielu filmów, które tak trzymały mnie w napięciu. Inne to Prestiż, Infiltracja, Mroczny Rycerz... Tyle? No chyba. No niestety nie znajduje się często tylu takich filmów. Nie ma często. Okej, okay, ale może coś więcej? No niestety cokolwiek bym więcej mógł powiedzieć o stricte o filmie, o akcji to, że będzie pewien Spoiler bo nie oszukujmy się ten film Jednak największe wrażenie robi za pierwszym razem Najlepiej w dużej, świetnie nagłośnionej sali kinowej To wam polecam e, No dobrze Efekty specjalne Jak zwykle zwalają z nóg Muzyka zwala z nóg Aż warto sobie jeszcze poczekać na napisach Żeby posłuchać świetnej kompozycji Choć jest trochę podobna do Muzy z Mrocznego Rycerza e, Dalej w ogóle cała koncepcja, tutaj nie ma czegoś takiego jeszcze co do fabuły, nie ma czegoś takiego w tym filmie, że możemy poczuć iż świat, w którym się to dzieje cały uniwersum, tak cały pomysł jest coś naciąganego, nie, tutaj nie mamy w ogóle jakiekolwiek mm, wrażenia, że a nie, ale to chyba jest już takie trochę głupie, nie, tutaj wszystko jest wyjaśnione, wszystko, do wszystkiego można dojść i co najlepsze, po filmie chciałem, weszłem sobie na film weba żeby popatrzeć co ludzie o tym sądzą weszły na forum i to jakie zobaczyłem tam interpretacje jest niesamowite ten film oczywiście nie będę tutaj żadnych mówił, bo to byłby spoiler ale powiem tylko tyle, że ten film może być jednym z niewielu, który będzie miał bardzo mało błędów błędów filmowych typu e, ten gościu ma zegarek ale już w następnej scenie go nie ma Dlatego, że gość, ludzie na filmwebie wszystko interpretują Według mnie to są już pewne nadinterpretacje No ale potem ciężko już myśleć, czy to akurat jest błąd filmu, czy akurat już nie Więc to jest świetne um, Oczywiście interpretacji, nadinterpretacji według mnie jest całe mnóstwo um, Ale wracając do tego świata jak na razie u mnie Christopher Nolan i Jonathan Nolan bo braciszkowie bez przerwy ciągle piszą prawie scenariusze ma u mnie ogromny kredyt zaufania dzięki też po tym filmie po dzięki też... whatever e ma u mnie ogromny kredyt zaufania i z niecierpliwością czekam na ich kolejny film w tym przypadku kontynuacja Mrocznego Rycerza to tyle e mam nadzieję, że Podcast w takiej krótkiej formie się podobał, tematyka też. Piszcie w komentarzach, ja się z Wami żegnam, cześć.